To są informacje Polskiego Radia 24. Setki milionów złotych stracili poszkodowani przez zonda krypto. Nie mamy narzędzi do walki z patologią na rynku kryptoaktywów, mówi minister sprawiedliwości. Premier grozi palcem Polsce 2050. Chodzi o głosowanie w sprawie wotum nieufności dla szefowej resortu klimatu. Na powązkach wojskowych w Warszawie spoczął Wiesław Myśliwski, pisarz. Zmarł w wieku 94 lat. Minęła 20. Łukasz, pastor, dobry wieczór. Co najmniej 350 milionów złotych mogli stracić poszkodowani przez zonda krypto. Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie oszustw i prania brudnych pieniędzy. Tylko w ubiegłym roku umorzono ponad 1200 postępowań w sprawie kryptoaktywów, bo Polska nie ma narzędzi do walki z tego typu oszustwami, poinformował o tym minister sprawiedliwości. Takim narzędziem miała być ustawa, którą zawetował prezydent, mówi Waldemar Żurek. Są w naszym kraju osoby zainteresowane tym, żeby rynek kryptowalut był rynkiem dzikim.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 Kolejnej ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Zonda Krypto wciąż przyjmuje wpłatę środków. Premier grozi Polsce 2050 pożegnaniem z rządem, jeśli partia zagłosuje za odwołaniem szefowej resortu klimatu. Chodzi o wniosek o wotum nieufności wobec Pauliny Henik-Kloski. Politycy Polski 2050 nie chcą mówić wprost jak zagłosują.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 Niejasna sytuacja w cieśninie Ormus. Irańskie władze informują, że szlak został bezwarunkowo otwarty dla żeglugi. To następstwo zawieszenia ognia między Izraelem a Libanem. Na razie nie wiadomo jak odblokowanie przeprawy będzie wyglądać w praktyce.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 wybrzeża. Tomasz Sajewicz Polskie Radio. W końcu będziemy mogli ustalić los zwierzęcia i poznać jego historię. Mówi mecenas Anna Chrobot. Tak przedstawicielka stowarzyszenia Ekostrasz skomentowała uchwalenie przez Sejm ustawy o krajowym rejestrze oznakowanych psów i kotów. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania psów i kotów.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 groziła grzywna do 5 tysięcy złotych. Ustawa trafi teraz do Senatu. Poeta słowa, pisarz ludzkiego losu, przewodnik po świecie pamięci. Tak wspominano dziś Wiesława Myśliwskiego. Dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike, wybitny polski pisarz, spoczął na Powązkach Wojskowych w Warszawie. W ostatniej drodze towarzyszyli mu najbliżsi, przedstawiciele władz i świata kultury oraz wielbiciele jego twórczości. Tak wspominał go śpiewak, instrumentalista i autor piosenek Adam Struk. Wiesław Myśliwski był stałym bywalcem Festiwalu Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Ja również. Nie był człowiekiem zbyt wylewnym, introwertycznym mocno, ale miałem z nim taką przygodę, że oto w klubie festiwalowym z głośników dobywa się szpetna amerykańska muzyka, więc pozwoliłem sobie zauważyć, że w głos, publicznie, przy stole, że to jednak, że nie tędy droga, wszak świętujemy polszczyznę. Myśliwski podniósł kufel z piwem i głośno, jak na niego powiedział, pełna zgoda. Wiesław Myśliwski zmarł 29 marca w wieku 94 lat. To były informacje Polskiego Radia 24. W nocy na ogół pogodnie. Przelotny deszcz możliwy tylko na Podlasiu. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. W całym kraju mogą wystąpić mgły. Termometry pokażą od 1 do 5 stopni. Chłodniej tylko na Pojezierzu Pomorskim oraz w Kotlinach Karpackich. Od minus 1 do 0. Wieczór w Polskim Radiu 24. Sześć minut po godzinie 20, a obok mnie Rafał Bała, a to oznacza, że magazyn sportowy tuż, tuż. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Rafale. Dla kogo dobry, to już tego no domy chciałoby się powiedzieć. Ale ja jestem optymistą, lubię polskie przysłowie. Pierwsze koty za płoty. Wiesz, o czym mówię? No, podejrzewam, że o idze świątek, bo to z perspektywy polskich kibiców to było chyba najważniejsze dzisiejsze wydarzenie. Inga Świątek grała w Stuttgarcie. No, za daleko tam nie, nie, po, nie doszła i za dużo nie pograła, no bo dzisiejszy ten drugi mecz swój w Stuttgarcie przegrała z Mirą Andrzejewą. Nie była to wyraźna porażka. W trzech set tak, zaraz będziemy o tym mówić, ale no ale przegrała. I, no ale musi ma. się pewnie dotrzeć z nowym trenerem. Tak. Miejmy nadzieję, że coś drgnie. Oby drgnęło. Rafał Bała. Zapraszam na codzienne spotkanie ze sportem w Polskim Radiu 24. Dziś będziemy mówić o tenisie. Tak jak powiedziałem, Miga Świątek przegrała z Rosjanką Andrzejową w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie. Dużo działo się w tym tygodniu w piłce nożnej. Półfinały europejskich pucharów, w tym odpadnięcie Barcelony. Z Ligi Mistrzów rusza 29. kolejka ekstraklasy, czyli coraz bliżej do zakończenia sezonu. Był też smutny piłkarski akcent, bo wczoraj pożegnaliśmy trenera Jacka Magierę, ważną postać w polskiej piłce. To wszystko za chwil kilka, a teraz skrót najważniejszych sportowych informacji dnia. Iga Świątek przegrała w ćwierćfinale prestiżowego turnieju tenisowego w Stuttgarcie z Rosjanką Mirą Andryjewą 6-3, 4 3-6. Polka po raz pierwszy wystąpiła pod okiem nowego trenera Francisco Rodzia. Wygrywała w tym turnieju w 2022 i 2023 roku, ale w tym sezonie, podobnie jak przed rokiem, odpadła w ćwierćfinale. Przypomnijmy, że to przygotowania do turnieju Wielkiego Szlema. 18 maja rusza French Open, a przecież na kortach w Paryżu Polka 4 razy wygrywała. Maja Chwalińska awansowała do półfinału tenisowego Challengera WTA 125 na kortach ziemnych w portugalskim Oeiras. Polka wygrała ze szwajcarką Simoną Walter 6 1 6, To kolejne zwycięstwo zajmujące 129 miejsce w rankingu światowym chwalińskiej. Z wyżej klasyfikowaną rywalką w poprzedniej rundzie Polka pokonała rozstawioną w tej imprezie z jedynką. Brazylijkę Beatriz Haddad Maia 6 0 6, W sobotnym półfinale reprezentantka Polski zmierzy się z amerykanką Robin Montgomery. Polska doczka. Angelika Szymańska zdobyła brązowe medale odbywających się w Tbilisi. mistrzostwa Europy w walce o trzecie miejsce w kategorii 63 kg pokonała Włoszkę Carlotte Avançato przez Ippon. Mistrzynią Europy została Holenderka Joanne van Lisud, która w finale wygrała z francuską Manon Dekety, a w półfinale pokonała Szymańską przez Ippon. W tej samej kategorii w drugiej rundzie odpadła inna Polka Natalia Kropska. Wcześniej Aleksandra Kaleta zajęła siódme miejsce w kategorii 52 kg. Mistrzostwa potrwają do niedzieli. Trzecie miejsce Piotra Maślaka na pierwszym etapie kolarskiego wyścigu dookoła Bośni i Hercegowiny. Na liczącej 140 km w trasie Polak ścigający się w barwach grupy Wester uległ jedynie zwycięzcy Węgrowi Marko Totowi i drugiemu na mecie Belgowi Sanderowi Iniowowi. Duński kolarz Anders Fuldaber z grupy Jako wygrał 66. edycję klasycznego jednodniowego wyścigu strzała Brabanska, który odbywał się na 162-kilometrowej trasie z Berseldo do Overis wyprzedził na finiszu Belga Hermansa i Francuza Kosnefruja. Polacy nie startowali. W 29. kolejce piłkarskiej ekstraklasy GKS Katowice podejmował motor Lublin i przed chwilą zakończyło się to spotkanie. GKS zwyciężył po zaciętym boju 3-2. Za niespełna dwa kwadranse Legia Warszawa zmierzy się z zagłębiem Lubin. Legioniści plasują się w tabeli tuż nad strefą spadkową. Lubinianie tracą tylko dwa punkty do lidera z Poznania. Trener stołecznej drużyny Marek Papszun z szacunkiem odnosi się do rywala.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 Początek meczu Legia Zagłębia o 20.30. Raków Częstochowa zrywa umowę sponsorską z Zonda Krypto. Piłkarski klub występujący w Ekstraklasie rozpoczął proces rozwiązywania kontraktu z firmą działającą na rynku kryptowalut. Współpraca Rakowa z Zonda Krypto rozpoczęła się w 2023 roku. Miała trwać ta obecna umowa do końca sezonu 2027-2028. Koszykarki z Gorzowa Wielkopolskiego wygrały u siebie ze Ślązą Wrocław 70-65 w rewanżowym meczu o trzecie miejsce Ekstraklasy i zapewniły sobie brązowe medal ale w sezonie 2025-2026 pierwsze wyjazdowe spotkanie także rozstrzygnęły na swoją korzyść Gorzewianki 77-63. 23 punkty dla zwyciężczyń zdobyła skrzydłowa Courtney Hart. O złoto walczą w tym sezonie koszekarki AZS z Lublin, Politechnika Poznań. Po dwóch starciach lublinianki prowadzą 2-0, trzecie spotkanie jutro w Poznaniu. Gra się do trzech zwycięstw. W dniach od 1 do 7 czerwca w Warszawie odbędą się Mistrzostwa Świata w Koszykówce 3 na 3. W piątek reprezentacje Polski Kobiet i i mężczyzn poznały grupowych rywali w tej imprezie. Biało-czerwone trafiły do grupy A z Holenderkami, Czeszkami, ekipami Azerbejdżanu i Madagaskaru. Polacy zmierzą się w grupie B z Amerykanami, Łotyszami, Czechami i reprezentacją Mongolii. A teraz już zapowiadany temat piłkarski. W studiu Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chociaż najpierw o koszykówkę Cię zapytam. Kibicujesz reprezentacji Madagaskaru w tej w koszykówce 3x3? No, kibicuję, żeby za dobrze z Polską nie grali. <gry> no właśnie. No, Taka ciekawostka, że będzie można oglądać między innymi w Polsce, w Warszawie już na początku czerwca Madagaskar wygrywający w koszykówce. To na pewno duża egzotyka, ale. Pod pałacem no, ale... kultury. Pod pałacem kultury, ale o to chodzi, żeby właśnie też dawać szansę takim, takim ekipom, takim reprezentacjom. W Lidze mistrzów raczej nie daje się szansy w tej ostatecznej fazie, przynajmniej piłkarze nie dają szansy tym słabszym zespołom. No, wielkie, wielkie, firmy awansowały do półfinałów, prawda? To jest tak. Bayern, który pokonał Real. Wydaje się, że już, już przed ćwierćfinałami została odcięta ta linia e, troszkę Bodo Bodoglimt Bodo ze Sportingiem Lizbona, chociaż po heroicznej dogrywce. No, ciekawe jakby Bodoglimt wypadło właśnie w starciu Ars z Arsenalem w miejsce e, Sportingu. Natomiast nie nie byli zachwyceni kibice w Londynie z tego rewanżu. Dużo gwizdów na The Emirates. Nawet na takie 0-0 Arsenal zagrał. Chcąc utrzymać ten wynik z pierwszego meczu, kiedy wygrali 1-0 na wyjeździe po strzale Hawers'a, Arsenal wydaje się dużo silniejszą drużyną od Sportingu. Udowodnił to, ale w bardzo takim przeciętnym stylu Małym nakładem sił, bo, bo wiedzą też, co ich czeka w lidze. Walka no o to zupełnie inaczej wyglądał mecz ten, prawda? W, w Monachium. Tak, o, tak. Bayern tak. z Realem. Oj, tutaj kanonada goli i już w 35. sekundzie y, strzela najpierw zespół y, Realu Madryt po fatalnym błędzie Neuera. Y, Bayern odpowiada, no to Real znowu wychodzi na 2 do 1. 2 do 2, y, no to 3 do 2 dla, y, dla drużyny. Wydaje no że Real musiał gonić, prawda? A, Real gonił, bo pierwsze spotkanie przegrał u siebie na Santiago Bernabeu. Dość niespodziewanie. jeden do dwóch. No i końcówka tego meczu. Czerwona kartka dla Kamawingi, pokazana przez Slavko Winczycia, tego, którego pamiętamy z meczu Polska-Szwecja. Kontrowersyjna dosyć. No dosyć kontrowersyjna czerwona kartka, bo wydaje się, że Teoretycznie drugą żółtą kartkę można było pokazać za przytrzymanie piłki, yy, że takie odciągnięcie i uniemożliwienie sp spowodowania szybkiej akcji zespołowi Bayernu Monachium, natomiast yy, zorientował się Slawko wincić, dopiero jak wyciągnął tą drugą żółtą kartkę, że, że to jest, jest druga. Tak, I chyba wiedział, że trochę przeszarżował już, już w tym momencie, ale musiał pokazać yy, czerwoną, a dla piłkarzy Realu no, było to dosyć kuriozalne i twierdzą, że m, może nie wypaczył, ale ale na pewno ten wynik meczu był, był ogromny wpływ tej czerwonej kartki. Bayern rzucił się na rywali w końcówce strzelił dwa gole. Przewaga jednego zawodnika w dzisiejszych czasach jest to gigantyczna przewaga. To, to, to w dziesiątkę już się nie przy wygrywa Nie tej zawodników, prawda, to jednak, jednak ten jedenasty zawodnik potrafi zrobić różnicę. Tak jest. Nie, nie wygrywa się już meczów w dziesiątkę. Czasami się, kiedyś w dawnych latach się wygrywało, teraz nie pamiętam takiego spotkania, żeby w dziesiątkę awansować, czy Wygrać. W dziesiątkę też Barcelona nie potrafiła sobie poradzić w ostatnich dziesięciu y, minutach. Tutaj Erik Garcia, też y, czerwona kartka, no i też y, o, ogromne pretensje y, działaczy piłkarzy trenerów Barcelony bo w powtórkach było widać, że Aleksander Sorlot bardziej potknął się o własne nogi, niż był tam mocno popchnięty przez Erika García. Jeżeli był popchnięty, to bardziej dotknięty może. I wydaje się, że no ta czerwona kartka też mocno na wyrost, ale Barcelona sama sobie też jest winna, że odpada w takiej fazie, skoro przegrywa się u siebie 0 do 2. Wiemy, że te mecze Barcelony z Realem w każdym wymiarze, czy to ligowym, pucharowym, czy, czy europejskich pucharów, no to to są mecze bardzo ważne dla jednego i dla drugiego zespołu i to jest dyshonor przegrać, prawda, El Clasico natomiast tutaj z Atletico Madryt wiadomo no zawsze odpadnięcie z Ligi Mistrzów ale y, łatwiej to przełknąć Barcelonie no na, czy Na nie? pewno troszeczkę łatwiej, bo jednak odpaść z Realem to jest niezwykle bolesne Barcelona miała kilka takich e, sytuacji, że odpadała z Realem Madryt jeszcze tam w pierwszej dekadzie XXI wieku, co ciekawe Barcelona z Realem nigdy nie grała w finale Ligi Mistrzów. Marzy się pewnie kibicom taki finał, ale nigdy do niego nie doszło, jak już wpadały te drużyny na siebie, to gdzieś w ćwierćfinale, półfinale. No i częściej, częściej jednak tutaj Real wygrywał. Robert Lewandowski myślę, że zagra w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie o barwach Barcelony, bo tak już zapowiada, że Barwak będą, rozmowy, będą to... rozmowy. Nie wiem, bo podobno są pewne spekulacje, że dostał propozycję kontraktu. Ale za dużo mniejsze pieniądze. Za dużo mniejsze pieniądze. No i nie wiem, czy zdecyduje się na tę opcję, czy jednak poszuka mm, czegoś innego. Myślę, że sam jeszcze zastanawia się Robert Lewandowski, co zrobić i mm, czy, beń, czy czy tak jak to wygląda teraz, że wchodzi już nie na pół godziny, nie na 45 minut, a na ostatnie 10, czy to mu wystarczy? Czy jednak liga właśnie w stylu Ligi MLS w Stanach Zjednoczonych, y, gdzie mógłby Byłby grać więcej? Byłby gwiazdą, prawda? Byłby gwiazdą, mógłby grać więcej, y, mógłby być cały czas jeszcze teoretycznie wzmocnieniem dla reprezentacji Polski, bo wcale nie... No i nie... powiedzmy, że liga po Mistrzostwach Świata, więc na pewno tam będzie duży też boom na, na piłkę przez ten kolejny sezon. Tak, więc ma do zgryzienia Robert Lewandowski e, będzie musiał tutaj uwzględnić wiele czynników. Z drugiej strony pewnie dobrze się żyje w ciepłej Hiszpanii, e, w tej rezydencji pod Barceloną, e, z której to właśnie no, Robert podróżuje na mecze reprezentacji Polski. Paris Saint-Germain też jest w półfinale, wyjmiewało Liverpool, no i f, wiele osób mówi, że Paryżanie grają w miarę rozkręcania się sezonu coraz lepiej, coraz ładniej, coraz skuteczniej. Tak i podobnie było w zeszłym sezonie, kiedy ostatecznie sięgnęli po zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Wygrali finał 5-0 z Interem Mediolan. To chyba najwyższe było zwycięstwo w historii finałów yy, Ligi Mistrzów. Yy, najwyższa różnica goli. Yy, no teraz chyba nawiązują do tej formy, na odpowiednią część sezonu, odpowiednia... Dynamika, Wydaje mi się, że odpowiednio potrafi też ich zmotywować. Luis Enrique cały czas ma duży posłuch i mówi się, że to jeden z trenerów, który w tym momencie naprawdę umie reagować na ławce rezerwowych, na to co się dzieje, dokonywać zmian, bo niektóre zespoły na pomoc trenerów w tej fazie nie mogły do końca liczyć. Tak, tak, tak rozpisuje się... Prasa Czyli półfinały że Bayern, Atletico, Arsenal zapowiadają się bardzo ciekawie A w lidze Europy. No my możemy, my nie, my piłkarze i koledzy z drużyny i, i pewnie też i kibice FC Porto mogą mieć pretensje z kolei do Jana Bednarka, prawda, który no nie pomógł drużynie. Tak, czerwona kartka już na samym początku e, spotkania w meczu z Nottingham Forest w ósmej minucie, w sytuacji w środku boiska, e, ostry na atak wyprostowaną nogą w kolano. E, no i tutaj też Chris Woods y, musiał opuścić y, boisko tam 10 minut później, bo wrócił niedawno po poważnej kontuzji kolana. Zobaczymy, czy w ogóle jego występ na Mistrzostwach Świata nie jest y, pod znakiem y, zapytania. Natomiast y, tutaj awans, awans zespołu Nottingham Forest do półfinału, podobnie jak Bragi, która wczoraj w Sevilla no, odwróciła losy meczu. Wygrała 4-2, chociaż przegrywała 0-2. Aston Villa z Matim kaszem. gra dalej 4-0, pewne zwycięstwo z Bolonią 7-1 w dwóch meczu. No i Freiburg po raz kolejny lepszy od Celty Vigo. 3-1 w pierwszym meczu było 3-0. Finał, przypomnijmy, 20 maja w Stambule, natomiast finał Ligi Konferencji w Lipsku 27 maja, no i coraz bliżej tego finału są następujące zespoły. Szachtar, Crystal Palace, Rajowajekano i Strasburg. Tak, e, jeżeli chodzi o te polskie wątki, no to w zespole Strasburga Maxi Ojedele w tej szerokiej kadrze, bo w tak możemy powiedzieć, bo wczoraj na dwie minuty pojawił się tylko y, na boisku dwukrotny y, reprezentant Polski. No, natomiast y, Kacper Potulski w zespole, y, y, w zespole niemieckim tyle, że wczoraj nie zagrał ani minuty w zespole Mainz. Fiorentina żegna się z pucharami. Okazuje się, że Włochów da się wyeliminować, o czym... Chyba nie wiedzą w Polsce, bo, bo Iraków, Częstochowa i Jagiellonia nie dały rady, a Crystal Palace w dwumeczu y, lepsze, w dwumeczu 4 do 2 dla angielskiego zespołu. Rajo Wajekano, chociaż najadło się wczoraj strachu, bo, bo Eka ten y, wygrał 3 do 1, pierwsze spotkanie wygrane jednak 3 do 0 przez zespół z Wajekas i, i Awans Hiszpanów. No i Szachtar, wspominany Szachtar, tu już 2 do 2 z Alkmar na wyjeździe, ale u siebie pewne zwycięstwo 3 do 0, u siebie w Krakowie. Rozkręca się to wszystko, tak ten sezon już, już zbliża się do końca, przypomnijmy w maju te decydujące mecze, a piłkarska Ekstraklasa też już zbliża się do końca. 29. kolejka się rozpoczęła, mówiliśmy GKS Katowice, Motor Lublin 3 do 2, zacięte spotkanie, no za chwilę Legia kontra Zagłębie Lublin, to można by powiedzieć mecz czołowego zespołu z tym, który broni się przed spadkiem. Tak jest w rzeczywistości, ale jakbyśmy to mówili 2-3 lata temu, to nie mówilibyśmy w takiej konfiguracji, czyli że Legia broni się przed spadkiem, a Zagłębie walczy o mistrzostwo. Tak, że legi podkreślają i przypominają czasy, jak my jeździliśmy do Lubina, czy Zagłębie przyjeżdżało do Warszawy, no to my zawsze z nimi wygrywaliśmy, bo naprawdę Legia miała, no z kim jak z kim, ale z Zagłębiem <głos> Lubin naprawdę potrafiła grać. Ta drużyna wybitnie im leżała, a teraz wcale nie musi tak być. Leszek Ojrzyński tutaj fantastyczną pracę wykonał i Zagłębie cały czas w grze o mistrzostwo. Polski. Tylko dwa punkty straty właśnie do poznańskiego Lecha. No właśnie, Lech zagra na wyjeździe w Szczecinie z Pogonią. To będzie przybliżenie się do tytułu czy, czy może to być trudny mecz? Może być zdecydowanie trudny mecz, bo drużyna pogoni Szczecin na Lecha mobilizuje się szczególnie. Lechici nie mają łatwego zadania. Wydaje się, że ostatnio są w troszeczkę lepszej formie, że troszkę lepiej te, te wyniki wyglądają, ale wiemy, że, że Lech też potrafi złapać dołek, ale jednak to jest drużyna chyba najstabilniej grająca w tym momencie w Ekstraklasie i jeżeli nie dojdzie do jakiegoś kataklizmu, to Mistrzostwo Polski jednak powinna drużyna Lecha Poznań ostatecznie zdobyć. Patrzę na, na to, co się będzie działo w tej kolejce w niedzielę. No, interesujący pewnie dla kibiców z niecieczy, bo tutaj broni się jeszcze termalika. Matematyczne szanse jeszcze ma, ale po tym meczu niedzielnym może już nie mieć szans, bo przyjeżdża do niej Wisła Płock. Tak, e, drużyna Bruchbetu naprawdę w dramatycznym położeniu, jednak e, trochę Próbuje punktować, ale, ale musi, musi tutaj zdecydowanie bardziej to punktowanie poprawić. No i wiele będzie też zależało na przykład od meczu ostatniego, niedzielnego. Arki Gdynia z Jagielonią Białystok. Dla Arki też mecz o życie, o ważne punkty w grze. A utrzymanie... utrzymanie się w walce o, o, o mistrzostwo. Dokładnie. Nawet. Tylko trzy punkty Jagielonia traci do Lecha Poznań, więc też mało co grać. Też ma o co grać, a zatem wszystko będzie się toczyć. No jest nam bardzo przykro, zresztą to mówimy już od dni, że, że już już nie może tego obserwować i tej walki o mistrzostwa, ale także i tego, jak się będzie rozwijała reprezentacja polski. Trener Jacek Magiera odszedł 10 kwietnia. Wczoraj w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe, Tomku. Byłeś na cmentarzu, byłeś w katedrze. No, mnóstwo piłkarzy było. Nie przebrane tłumy. Nie przebrane tłumy, ale też kibiców, prawda? No, widać było, że to była ważna postać dla, dla polskiej piłki. Tak, przed katedrą też telebim, żeby ludzie, którzy do katedry się nie mogli zmieścić, mogli tam obserwować. Też no, mnóstwo ludzi na wojskowych Powązkach żegnało Jacka, Magierę. Też odpalone y, race y, y, wojsko-polskie i y, y, takie wzruszające chwile, y, no też dla wielu osób, które mówiły. To no właśnie, to bo jest, to jest abstrakcja. To, ty to, rozmawiałeś, Tak, tak, kolegami. ale tak, y, tak sobie podkreślało, że to jest abstrakcja, że nie wyobrażałem sobie, że to się to się wydarzyło. E, odejście Jacka Magiery m, zupełnie niespodziewane. Bo przecież odchodzili ludzie w futbolu w ostatnich latach, prawda? I długo chorowali niektórzy. E, niektórzy no, byli już w podeszłym wieku, ale to był, to był człowiek, który miał 49 lat, bardzo usportowiony. Małe dzieci też trzeba powiedzieć, prawda? I tak dalej. Taki wierzący jakby w to, że każdy kolejny dzień jeszcze bardziej go napędza i, i miał motywację do kolejnej pracy. Bo przecież e, trenerem reprezentacji był drugim przy a Urbanie. Bardzo dobrze ta współpraca przebiegała. Tak. Maciej Murawski powiedział, że jest wielu trenerów, wielu piłkarzy, którzy osiągają fantastyczne wyniki, ale... Że zacytuję tak dosłownie, ale na ich ostatnią drogę nie przychodzi tyle osób. A to, że tyle osób pojawiło się wczoraj na cmentarzu. Był Robert Lewandowski, w katedrę, też Jan Urban, tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Także trener Andrzej Zamilski, który prowadził, prowadził go w go. kadrze U16. 16. Mistrzostwo u 16. Europy zdobyli. Tak, a sam później Jacek Magiera prowadził też młodzieżowe reprezentacje. I kończąc wątek Maciej Murawski powiedział, że. Ale no Jacek Magiera miał. Ten magnetyzm, to dotarcie do ludzi, tą psychologiczną wiedzę i, i podejście, że tyle osób go chciało pożegnać, bo kiedy rozmawiał, to można było mieć wrażenie, że jest bardzo zainteresowany, co u danej osoby się dzieje i że ta osoba mogła poczuć się ważna. I myślę, że, że przez taką postawę, też taka postawa wczoraj kibiców, ludzi sportu, ludzi piłki nożnej, którzy właśnie... Towarzyszyli Jackowi Magierze w tej ostatniej drodze. To, towarzyszył m.in. prezydent Karol Nawrocki, który odznaczył pośmiertnie Jacka Magierę krzyżem oficerskim orderu odrodzenia Polski. No, bardzo szkoda, że, że takiej osoby nie ma już wśród nas. Tak, diamentowa odznaka też od PZPN-u. pzpn, -u. PZPN -u. No i trzeba jeszcze zacytować chyba tę ostatnią jego wiadomość. wpis yy, w notatniku telefonicznym napisał, tu wszystko się zaczyna. Robić, nie robić. Chce, nie chce. Czyli widać było, jak wygląda ta jego filozofia takiego codziennego życia też, dotycząca samych wyzwań, które przed nim stoją, ale także wyzwań przed piłkarzami. I to pewnie też starał się tym młodym piłkarzom wpoić. Tomasz Kowalczyk, dziękuję Ci dziękuję za to wspomnienie, bardzo. dziękuję Ci za tę analizę piłkarską. Przypominam, proszę Państwa, Iga Świątek nie gra o tytuł w Stuttgarcie. Odpadła tam w ćwierćfinale na Mirą Andrzejewą, a to mówił Rafał Bała. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Reklama. Ależ się.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 po reklamie Autopromocja 83. rocznica powstania w getcie warszawskim. Zderzenie dwóch światów, które oddzielał mur. Po jednej stronie śmierć, a po drugiej pozorna zabawa na karuzeli. Właśnie tę historię zaprezentuje Państwu w najbliższą sobotę w audycji Co jest na tej taśmie po godzinie 22.00? w reportażu Barbary Grębeckiej Czarne Latawce. Porozmawiam także o losach powstania w getcie z doktorem historii Michałem Przeperskim. Zapraszam, Dorota Boniecka-Górny. Autopromocja To są informacje Polskiego Radia 24. Zbliża się 20.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Koordynator służb specjalnych mówi o Czarnym Dniu dla Polskiego Bezpieczeństwa Narodowego. Tomasz Siemoniak odniósł się w ten sposób do nieodrzucenia przez Sejm prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Minister mówił, że rynek kryptowalut, a zwłaszcza działania spółki Zonda Krypto budzą wiele podejrzeń. Mamy tutaj właściwie wszystko co najgorsze, taką sumę wszystkich możliwych złych kontekstów. Firma, która zrodziła się w bardzo dwuznacznych okolicznościach,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 Cztery zarzuty i areszt dla adwokata Marcina D., byłego męża Marty Kaczyńskiej. Mężczyzna został we wtorek zatrzymany na Pomorzu i doprowadzony do prokuratury w Warszawie, która prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa i prania pieniędzy, mówi rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba. Pierwszy z tych czynów dotyczy oszustwa na kwotę 18 milionów 200 tysięcy złotych na skutek wprowadzania w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umów pożyczek, jak również wprowadzenia w błąd co do przeznaczenia tych środków pieniężnych pochodzących z pożyczek. Drugi z tych czynów dotyczy oszustwa na kwotę 1 200 tysięcy dolarów amerykańskich poprzez zawarcie umowy o udzielenie finansowania po wprowadzeniu w błąd co do zamiaru i możliwości zwrotu takiej kwoty Trzeci z tych zarzutów dotyczy oszustwa na kwotę około 1 300 000 złotych. Czwarty zarzut dotyczy prania pieniędzy. Sąd aresztował Marcina D. na trzy miesiące. Adwokatowi grozi do 10 lat więzienia. Rodzina, przedstawiciele władz i świata kultury oraz wielbiciele twórczości pożegnali na Powązkach Wojskowych w Warszawie Wiesława Myśliwskiego. Wybitny polski pisarz zmarł 29 marca w wieku 94 lat. Przyjaciela i niezwykłego artystę przyszła pożegnać Grażyna Barszczewska. Aktorka na podstawie jego powieści Ostatnie rozdanie zrealizowała spektakl w Teatrze Polskim Kochany Najukochańsze. Żegnamy jednego z największych naprawdę twórców, pisarzy naszej epoki, myśliciela, wielki autorytet, mędrzec. Ale także mój serdeczny przyjaciel. Był moim przewodnikiem po lekturach. Ja jestem wdzięczna losowi. No, to słowo los było dla niego bardzo ważne. Że dane mi było być blisko, wielokrotnie z nim rozmawiać, przebywać. Wiesław Myśliwski był laureatem wielu literackich wyróżnień w kraju i za granicą. Jako jedyny do tej pory dwukrotnie otrzymał Nagrodę Literacką Nikę. 33 minuty po godzinie 20, obok mnie Magdalena Skajewska, czyli, świat, czyli świat po tuż, tuż. Magdo musiałem dwa razy przeczytać, nawet trzy razy przeczytać, bo nie wierzyłem. 350 tysięcy lokalnych chrześcijańskich kościołów jest w Stanach Zjednoczonych. 350 tysięcy. No tak, rzeczywiście. Religia w Stanach Zjednoczonych, jak wiadomo, jest bardzo ważna. Trochę dzisiaj o tym aspekcie będziemy rozmawiać, bo to także oczywiście ma pewien wydźwięk polityczny, jeżeli mówimy o prezydencie Donaldzie Trumpie, który z tą religią obchodzi się bardzo różnie, zwłaszcza Ostatnio. Ale prezydent Trump nie jest katolikiem. Tak, jest prezbiterianinem, natomiast to jak podchodzi do religii katolickiej, do przywódcy też kościoła katolickiego, ma dla amerykańskich katolików i nie tylko mi się wydaje, w ogóle chrześcijan dość duże I znaczenie. Do wizerunku Jezusa, wizerunku Boga i wizerunku, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni tu w Europie czy w Polsce w tak zwanej świętości. I o tym wszystkim już za chwilę w rozmowie z moim gościem. Magdalena Skajewska. Świat w powiększeniu. Ale zaczynamy od sytuacji na Bliskim Wschodzie i od wojny Stanów Zjednoczonych Izraela z Iranem. Otóż cieśnina Ormus została uznana za całkowicie otwartą na okres zawieszenia broni. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Arakci. Dwutygodniowy rozejm między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wygasa 22 kwietnia. Zdaniem amerykańskiego prezydenta możliwe, że nie będzie konieczne przedłużenie tego rozejmu, gdyż dojdzie do porozumienia między Teheranem.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 Dla gospodarki i dla e, giełd kapitałowych. E, giełda e, nowojorska wyskoczyła, bo tak już naprawdę wszyscy czekają na ten moment, kiedy ta wojna się w końcu skończy. E, ceny e, ropy naftowej poszły w dół. E,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 I pytanie, kto ma rację i kto mówi prawdę, bo to, to jest taka y, często, y, często zadawane pytanie, y, czy, czy wartość taka wprowadzana do języka politycznego, kto mówi prawdę. Y, niestety prawda w języku politycznym nie znajduje do końca y, żadnego y, zastosowania, dużego zastosowania, dlatego że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 to one decydują o tym, czy ta wojna rzeczywiście jest wygrana, czy ona jest zakończona i, i kto tak naprawdę na niej zyskał. To skoro powiedziałeś... A jeszcze może tego mm -hmm. Pita Hekseta, przepraszam mm -hmm. bardzo, bo to, jeszcze, bo to jeszcze o niego... To, co mówi Pete Hexet, ja bym jednak w innych kategoriach troszeczkę traktował. Otóż to jest relatywnie młody człowiek i on bardzo wyraźnie Um, Chcę mówić to, co y, jemu się wydaje Trump, y, y, sam powiedział, i y, mam wrażenie, że Pitexet. Y Stara się raczej zadowolić Donalda Trumpa swoimi wypowiedziami, a to, jaka jest właśnie jego rzeczywistość, jaka jest, jaka, znaczy jaka jest rzeczywistość i jakie, jakie jest jego zdanie na ten temat, to wydaje mi się druga albo trzecia nawet rzędne. On nie mówi mam wrażenie tego, co myśli, a raczej to, co Donald Trump chciałby usłyszeć. Powiedziałaś o tym specyficznym stylu Donalda Trumpa, do którego wydawało się, że wszyscy się już przyzwyczaili, przy, przyzwyczailiśmy, a jednak y, czasem dochodzi do y, takich wypowiedzi, które zadziwiają wiele osób w momencie, gdy wydawało się, że w przypadku Trumpa już nic zadziwić nie może. Mam na myśli atak Trumpa na papieża Leona XIV za to, że papież Leon sprzeciwił się wojnie na Bliskim Wschodzie. Mogliśmy przeczytać w mediach społecznościowych właśnie Donalda Trumpa, że papież ulega radykalnej lewicy, że nie zna się na polityce zagranicznej, że szkodzi kościołowi katolickiemu, że chce, by Iran miał broń atomową, co zresztą jest nieprawdą, bo papież tutaj także wypowiadał się przeciwko posiadaniu przez Iran broni atomowej. Po co Donaldowi Trumpowi taki spór, o ile to w ogóle sporem można nazwać, bo to raczej jest atak jednostronny, na który Papież no tak bardzo nie bezpośrednio odpowiada. <trym> Magdaleno, może, ja, może zacznę trochę inaczej. W, w, w tych naszych rozmowach nie po, raz pierwszy, nie po raz pierwszy rozmawiamy publicznie na antenie radiowej. Zawsze starałem się tego Donalda troszeczkę, troszeczkę bronić, próbować pokazać inny kąt, z którego należy na niego patrzeć. Ale muszę przyznać tobie i, i, i słuchaczom, że coraz trudniej jest mi bronić Donalda Trumpa właśnie z tego powodu, że on Zaczyna sobie coraz więcej wrogów wynajdować, to widać szczególnie w tej jego drugiej kadencji, że on pró próbuje się skłócić ze wszystkimi z jakiegoś powodu. Nie do końca wiadomo, dlaczego tak jest. No i właśnie, dlaczego to akurat jest z papieżem, to... prawda, który, no wiadomo, że także jak jeszcze był kardynałem, no nie do końca podzielał, prawda, poglądy Donalda Trumpa. Natomiast no, to jest taki wróg, jeżeli w ogóle to wrogiem można nazwać, dość no, specyficzny, dość dziwny y, wręcz. Czy to się jakkolwiek politycznie może opłacać Trumpowi? Po co on miałby się zdecydować na coś takiego? Nie, nie, nie opłaca mu się to. Chyba trzeba zacząć na Donald do Trumpa patrzeć też w kategorii jego wieku. On za dwa miesiące, dokładnie 14 czerwca skończył 80 lat i wydaje się, że y, no, jest coraz bardziej zmęczony chyba e, polityką. Być może całym życiem jest już e, zmęczony. E, e, no i oczywiście to jedno z wiek nie ma, nie ma pewnie czasami wielkiego, e, wielkiego związku ze sprawnością intelektualną, no, ale czasami tak właśnie jest. E, i, I Trump, czy on rzeczywiście chciał zrobić z Leona XIV wroga Myślę sobie, że Trump już teraz tak naprawdę um, próbuje, próbuje działać tak impulsywnie, że aż to przekracza pewne, mm. pe, pewne granice. I masz rację, bo to o tej skuteczności polityka, jak mówimy, to mu po prostu przestaje wychodzić. Jedna rzecz, którą pewnie warto powiedzieć, to, to ten spór, o którym my tutaj mówimy, to nie jest spór w moim przekonaniu. Trump kontra katolicy. Wydaje mi się, że tu nastąpiło jakieś pomieszanie, pomieszanie porządków. Czy papież nie podzielał tego, co, co mówił Trump? Ja myślę sobie, że papież, także jako biskup, pewnie jako ksiądz i katolik, podziela katolicką naukę społeczną i, i, i szczególnie jako duchowny jest zobowiązany do tego, żeby te, te wartości mówić o nich na głos i propagować je. To, że one często rozbijają się z rzeczywistością, tak jak duża część nauczania Kościoła, mówię o społecznej nauce Kościoła, nie wiem, choćby o, nie wiem, rozwodach na przykład. No, Kościół nie dopuszcza rozwodów, a jednak mimo wszystko w świecie zachodnim jest, jest ich więcej. Czyli patrzeć trzeba na głos Kościoła w sensie normatywnym raczej, czyli pokazującym takim, jak być powinno, jak jest dobrze, jak... Y co się Panu Bogu podoba, o może, że używają coś takiego języka religijnego. Natomiast y, porządek, którym posługuje się Donald Trump, no to jest właśnie ta skuteczność, skuteczność polityczna, y, która, y, która jest zupełnie innym światem. I to jest, to jest pewien rodzaj porządku. Y, y, deskryptywnego, tak? czyli, czyli, czyli opisującego rzeczywistość. Rzeczywiście jest tak, że tych rozwodów jest wiele. Rzeczywiście jest tak, że bez przemocy, bez siły funkcjonowanie państwa e, może być zagrożone samo w sobie. O, Zresztą warto dodać, że Kościół nigdzie nie naucza, że e, Kościół, Kościół katolicki nie jest organizacją pacyfistyczną. To nie jest tak, że Kościół nie używa czy nie nie odwołuje się do używania siły. Ale jednak Są, y... papież jako głowa kościoła tak. katolickiego bardzo wyraźnie apeluje o pokój, także teraz w kontekście chociażby wojny na Bliskim Wschodzie, ale także innych wojen. Chciałabym, żebyśmy posłuchali, co papież Leon powiedział wczoraj podczas pielgrzymki po Afryce, dokładnie w mieście Bamenda w Kamerunie. Posłuchajmy. Mistrzowie wojny udają, że nie wiedzą, że zniszczenie zajmuje tylko chwilę, a życia często nie wystarcza, by odbudowywać. Przymykają oko na fakt, że miliardy dolarów są wydawane na zabijanie i niszczenie, a brakuje środków potrzebnych na leczenie, edukację i odbudowę. Tak mówił papież Leon XIV w Bamendzie, i teraz pytanie do ciebie, nie mówiąc o Trumpie, mówił o Trumpie, myślisz? No właśnie, to, to, to byłoby dobre pytanie. O kim mówił e, papież e, Leon XIV? Czy papież Leon XIV mówił e, o właśnie o Donaldzie Trumpie, który, który atakuje niższy e, starą cywilizację perską? Czy być może mówił do, do mieszkańców Afryki, to w Kamerunie było tak, tak. Jak, jak wspomniałaś, czy mówił do, do, do lokalnych być może niesnasek w krajach afrykańskich. No w całym Kamerunie może być trwa może, zresztą konflikt od, od kilku lat, także no, można to rzeczywiście w kontekście i afrykańskim postrzegać, ale także no, szerzej światowym. No więc oczy oczywiście, że można, tylko teraz jakie były intencje papieża, no możemy się możemy zgadywać, możemy się domyślać, ale dlaczego zosta zostawać tylko przy kontekście chrześcijańskim? A, a dlaczego nie można by zaryzykować twierdzenia, że papież mówił na przykład o państwie Izrael, które atakuje ten sam Iran? A dlaczego nie zaryzykować twierdzenia, że przywódcy innych religii, na przykład przywódcy islamscy też odwołują się do, y do, y do używania siły w narzucaniu swoich, czy udowadnianiu narzucaniu swoich, swojej rzeczywistości. Troszeczkę chyba wydaje mi się, że nie do końca tutaj można mówić o takiej jasnej, o jasnym przekazie, że tutaj papież mówił o Trumpie. To wróćmy w takim Natomiast razie na rynek o to w takim razie na ten rynek amerykański, i to jeszcze o jednej wypowiedzi papieża chciałam tutaj wspomnieć i komentarz do tej wypowiedzi wiceprezydenta J Vance'a. Posłuchajmy. Papież powiedział, że Bóg nigdy nie stoi po stronie tych, którzy wojują mieczem. Z jednej strony podoba mi się, że papież jest orędownikiem pokoju. Myślę, że to z pewnością jedna z jego ról. Z drugiej strony, jak można twierdzić, że Bóg nigdy nie jest po stronie tych, którzy władają mieczem? Czy Bóg nie był po stronie Amerykanów, którzy wyzwolili Francję od nazistów? Czy Bóg nie był po stronie Amerykanów, którzy wyzwolili obozy Holokaustu? Ja jestem pewny, że odbowić brzmi był. Uważam, że papież powinien być ostrożny, mówiąc o sprawach teologicznych. No i przyzna, że to dość osobliwe, że polityk i to jeszcze katolik J.D. Vance poucza papieża w sprawach akurat teologicznych, a nie politycznych. No nie, to chyba do końca też tak nie jest, dlatego że y, oczywiście Jay Vance, y, bardzo ładny przykład Magdalena, bo Jay Vance jest, jest, jest osobą, która jest dokładnie jakby pomiędzy młotem a kowatym. On jest rzeczywiście nowym katolikiem, bo on, e, został przyjęty, czy przyjął chrzestbiarzmowanie e, w kościele katolickim w 2019 roku, czyli jest katolikiem zaledwie pewnie co od siedmiu lat. A z drugiej strony jest wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. I to jeszcze u prezydenta, który no w pewnym sensie oczekuje tego typu wypowiedzi. Sam J. Devance na pewno ma chrapkę na to, żeby wystartować w wyborach prezydenckich, kiedy kadencja Donalda Trumpa się zakończy. I, I co ten biedny człowiek ma powiedzieć? No, czy poucza papieża? Nie do końca chyba. No, Kościół mówi właśnie o tym, że pokój jest ważny. No pewnie pokój jest ważny, No ale jeżeli ten pokój jest tak bardzo ważny, to dlaczego państwo watykańskie utrzymuje na przykład gwardzistów szwajcarskich? Tak? To nie są tylko panowie, którzy chodzą z halabardami, w tak, poprzebierani w takie stroje renesansowe. To jest, to są jednostki bardzo dobrze wytrenowane, które używają ostrej broni, ostrej amunicji, jeżeli potrzeba i zajmują się obroną państwa Watykańskiego. To nie do końca jest tak, że, że Kościół nie, używa, nie, nie uważa używania siły za, za kompletnie niewłaściwe. Oczywiście, jak sięgniemy do... Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jest tam taki jeden z, z, z ustępów, z numerów, który mówił o tym, mówi o tym, że ta obrona konieczna czy wojna konieczna to jest decyzja władz świeckich. Roztropna decyzja. Tutaj Kościół używa takiego słowa, które już w języku polskim troszeczkę jest zapomniane, ale taka roztropna decyzja, co tak naprawdę jest tą obroną konieczną. Czy prewencyjny atak na Iran jest obroną konieczną, czy nie jest, to bardzo trudno na to pytanie jest, jest odpowiedzieć. Jedna rzecz tylko ja jakby wspomniałem o tym, że to nie jest do końca w moim przekonaniu, to nie jest tylko, to nie jest spór pomiędzy katolikami a Trumpem. Oczywiście wielu katolików, chrześcijan Pewnie jest bulwersowana tym, co y, mówił y, Donald Trump na temat Leona XIV. Pewnie te obrazki jeszcze Donalda Trumpa przedstawiającego jako, jako Jezusa i dlaczego on je opublikował, to też obraziło na pewno część chrześcijan, ale w moim zrozumieniu rzeczywistości amerykańskiej to bardzo wiele nie wpłynie na poparcie czy chrześcijan w całości, czy y, y, szczególnie katolików y, właśnie dla, dla Donalda Trumpa i dla jego polityki. Przynajmniej na razie, tak mi się wydaje. To jeszcze na koniec chciałam Ci przeczytać jeszcze jeden cytat. To jest z kolei cytat biskupa Antonio Staliano, przewodniczącego Papiejskiej Akademii Teologicznej, który powiedział, Trump chciałby przekształcić wiarę w partyjną broń, Ewangelię w twita, moralność w audiencję w kaplicy pogrzebowej. Czy ten spór z Leonem XIV nie był trochę nieunikniony właśnie dlatego, że Wizja, podejście Trumpa i Leona do religii, do Boga, jest zupełnie inne? No na pewno tak jest. To jest tak, że Donald Trump, jako polityk, polityk próbuje używać rozmaitych środków. Także środków związanych z religią, czy z, z emocjonalnością religijną, po to, żeby żeby legitymizować swoje poczynania. Ale mimo wszystko widziałbym to raczej w kategoriach takiego teatrum politycznego raczej niż, niż prawdziwej wrogości, czy, czy, czy nienawiści w stosunku do, do kościoła katolickiego, czy do katolików, czy do chrześcijan w, w, w całości. No, no nie mogę w tej chwili na razie uwierzyć, że, że, że tak, to, tak to można interpretować. Dr Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki z Nowego Jorku, autor niedawno wydanej książki The Breed Called Americans. Był Państwa i moim gościem w świecie w powiększeniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.